Odkąd odkryto zjawisko heterozji, to jednak nie od razu hodowcy wpadli na to, jak skutecznie to można wykorzystać w firmie Saten Union. Zarówno pszenicę, jak i jęczmiona i do tego jeszcze żyta hybrydowe. Panie Michale, zaczynamy od jęczmienia. Od jęczmienia zacznijmy. Jak najbardziej. Dzień dobry, Michał Pepka z Saten Union. zajmuje się zbożami hybrydowymi. Tak, zacznijmy od naszego jęczmienia hybrydowego. W tym roku polecamy rolnikom do siewu jęczmień hybrydowy Hylona ponieważ jest to jęczmień, który doskonale znosi również opóźnione terminy siewu i rozwiązuje przez to jeden z kluczowych problemów rolników, mianowicie jesienne spiętrzenie prac, ponieważ jesienią rolnik ma tutaj do wyboru niestety mniejsze lub większe kompromisy, szczególnie jeśli ma do wyboru siew rzepaku, bądź prowadzi duże gospodarstwo rolne i gdzieś tam tutaj prawda, zaskakuje go temat suszy, który również jesienią daje się rolnikom we znaki, musi niestety dokonać pewnych mniej lub bardziej bolesnych wyborów, a nasz jęczmień o zimy hybrydowy Chylona doskonale się w to wpisuje, ponieważ dzięki efektowi heterozji pozwala zrekompensować opóźniony się w około 1,5 do dwóch tygodni i również odpowiednio wykrzewić się przed, przed zimowym spoczynkiem roślin. Co z pszenicami, bo pszenice hybrydowe no, w ostatnich latach tak pokazały się w hodowli, ale czy na polach również? Jak najbardziej pracujemy cały czas tutaj z rolnikami nad tematem pszenic hybrydowych i przyznam nieskromnie, że w tym roku mamy im do zaproponowania bardzo dobrą ofertę. Są to dwie odmiany hybrydowe z odmianą Himalaja na czele. Jest to odmiana hybrydowa pszenicy o dobrej zimotrowości sprawdzonej w polskich warunkach na poziomie 4,5 punktu, jak i również bardzo wysokim poziomie planowania na poziomie 107% wzorca A1 /2, jak i również wysokim parametrem jakościowym, tak szeroko poszukiwany przez rolnikom, czyli a klasowej i to co najbardziej zawsze mnie interesowało, ponieważ lubię żyto. Żyto również ma swoje mieszańce. Jak te mieszańce sobie radzą w porównaniu z tradycyjnymi odmianami? Jak najbardziej żyto hybrydowe ma swoich fanów rzeczywiście w Polsce, ponieważ znacznie lepiej od odmian populacyjnych radzi sobie na stanowiskach lżejszych oraz kwaśnych. Dowodzą tego badania w Strowie Coboru. Możemy tutaj w tym roku zaproponować polskim rolnikom odmianę żyta hybrydowego e SU Jest to nasza kluc kluczowa o odmiana bardzo intensywna. W tym roku planowała według wyników PDO na poziomie 121-123% wzorca. Jest to odmiana o niskiej wysokości, czyli tutaj nie ma problemów z wyleganiem, jak i również odmiana ta ma wysoką odporność na rdzebronatną, tak ważną dla żyta hybrydowego. Nie ukrywam również, że hodowla nie zna określenia konstans i chcielibyśmy już zapowiedzieć naszą nowość, tegoroczną rejestrację żyta o szerokich perspektywach. Omen, omen które nazywa się SU Perspective. Jest to żyto hybrydowe, które zostanie włączone w naszej oferty w 2022 roku. Pszenicy, żyta i jęczmiona jako hybrydy, tak? Które z nich są najstarsze, które z nich są najmłodsze? Przecież to jest kwestia ostatnich chyba 20 lat, prawda? Czy dłużej? Można powiedzieć, że w tej grupie najstarszym produktem jakby są żyta hybrydowe, gdyż tutaj pierwsze prace rozpoczęły się w okolicach połowy lat 80. Nasza historia rozpoczyna się tutaj od współpracy z Uniwersytetem Hohenheim. Wtedy opracowano pierwszy koncept hybrydyzacji Żyta. W dalszej kolejności na początku lat 90. powstały pierwsze odmiany hybrydowe pszenicy. Była to odmiana Hybnos. Najmłodszą grupą jakby w, w naszych hybrydach są jęczmienie hybrydowe. To jest kwestia ostatnich pięciu lat. To jest sprawa zupełnie świeża. Jak to się przyjmuje tak procentowo w ogólnym areale uprawy w Polsce, w nie? Czy w czy w innych krajach europejskich, czy mamy takie dane? Są to dane trudne do uzyskania, jednak wiemy tutaj z rozmów z kolegami z zagranicy, że w przypadku chociażby Węgier czy Francji, w przypadku pszenicy hybrydowej są to dane do 10% areału zasiewu pszenicy ozimy.